Mieczysław Jałowiecki, Wolne Miasto Odcinek 13. Harvey, będąc z natury melancholikiem, a mam wrażenie, że i neurastynikiem, zresztą miłym towarzyszem i człowiekiem dobrze wychowanym, z trudem panował nad wzruszeniem, dzieląc się ze mną wieczorem przy kieliszku tym smutnym zajściem. — Co miałem robić? — Wysłałem tych młodych ludzi i to moich ziomków na pewną śmierć. A sam jestem również Irlandczykiem. Nasza historia jakże podobna jest do waszej. Anglicy przez wieki dobrze nam dokuczyli. Sinn Fein po irlandzku znaczy sami sobie. Wyjaśnił z wzrokiem wpatrzonym w kieliszek. — Dlaczego Anglicy nie mogą nas pozostawić samych sobie? Pozostawić spokoju? — Przeklęta Anglia! Kiedy wreszcie Bóg ją pokaże? Smutno zwiesił głowę Harvey. Lojalny, angielski oficer. Rozumiałem go i żałowałem serdecznie. O stan posiadania. Sytuacja w porcie zaczęła stawać się poważna. Nadchodziły statki od coraz większej pojemności, aż do ośmiotysięczników typu Chieftain. Zwiększyliśmy liczbę ładowanych pociągów do pięciu dziennie. Wiosna była, jak to mówią, zapasem. Należało więc uruchomić żeglugę wodną, aby uniknąć spięczenia towarów w porcie. O ile ze zdobyciem barek mogłem mimo trudności się uporać, licząc na pomoc Urzędu Żeglugi Rzecznej, jaki powstał przy Ministerstwie Robót Publicznych, o tyle sprawa holowników przedstawiała się tragicznie. Stan ich nawiśle był opłakany. Zaledwie można było liczyć na osiem jednostek. Jeszcze gorzej sprawa przedstawiała się w Gdańsku. Niemcy w porę zdołali przeszmuglować z Gdańska większość holowników do Szczecina lub Lubeki, pozostawiając port gdański na łaskę losu. Poza tym Niemcy godzili się tylko na holowanie barek do Torunia, a o nieszawie na terytorium polskim w ogóle słyszeć nie chcieli. Łamałem sobie głowę, jak wybrnąć z tej sytuacji. Pozostawało jedyne wyjście. Zakup na własność kilku holowników, aby się uniezależnić od Niemców. Ale nie miałem na to ani pieniędzy, ani kredytów. Nie było jednak czasu na rozmyślania. Postanowiłem wziąć całą sprawę na własną odpowiedzialność i zakupić holowniki. Po naradzie z ministrem Minkiewiczem i dyrektorem Lachertem ustalono, że nabędę holowniki na własne ryzyko i na swoje nazwisko. Misja amerykańska nie była uznaną na terenie Gdańska jednostką prawną, a tym mniej przedstawicielstwo rządu polskiego. — Niech pan ryzykuje — rzekł Lachert. — Mogą, co prawda, oddać pana pod sąd, ale to pańska sprawa. Ja w ostateczności przygotuję panu pieniądze, ale to wszystko czynię nieoficjalnie. Pieniądze otrzyma pan z adnotacją o obejściu przepisów przez pana i że za dalszy los holowników i przekazanie ich w następstwie rządowi Rzeczypospolitej będzie pan osobiście odpowiedzialny. Po tylu przejściach w Rosji i na Litwie miałem już mentalność desperata. Było mi wszystko jedno. Wedle powiedzenia małoruskiego... Raz maty rodyła. Po krótkiej naradzie z admirałem Borowskim i Wańkowiczem udałem się do przedstawicieli Gdańskiej Rady Ludowej z prośbą o pomoc. Polecono mi Kaszuba, pana Łęgowskiego, który miał niewielkie warsztaty budowy statków, a dr Wybicki skontaktował mnie z jedynym w Gdańsku rejentem Polakiem, panem Bielewiczem. Mecenas Bielewicz był starym kawalerem, miał piękny dom, pełen starych gdańskich mebli i uchodził za jednego z najlepszych w Gdańsku znawców win. Pan Łęgowski chętnie zajął się znalezieniem holowników i w ciągu dwóch tygodni wyszukał je gdzieś w Szczecinie, w Lubece, a dwa znalazł aż w Królewcu. Były to zapewne dawne holowniki gdańskie. Mecenas Bielewicz okazał się doskonałym prawnikiem i bez trudu przeprowadził transakcję zakupu. Admirał Borowski jako inżynier mechanik floty, a przy tym człowiek z wielkim doświadczeniem technicznym, wziął na siebie odbiór i sprawdzenie techniczne nabytych jednostek. Rada Ludowa pomogła nam skompletować załogi z miejscowych kaszubów. A ja zorganizowałem przystań w Nieszawie, gdzie nasze holowniki miały dobijać. Sparzywszy się na wagonach, bolałem nie wypuszczać ich z rąk. Na kierownika przystani wyznaczyłem Henisia Platera, byłego oficera rosyjskiej marynarki, zwanego powszechnie na Litwie marynarzem. Po wyprawieniu pierwszego transportu dwunastu barek do Torunia i nieszaby odetchnąłem z ulgą. Radość moja była tym większa z tego zakupu, gdy w parę tygodni potem zapowiedziano wpłynięcie na Bałtyk trzech dziesięcio-tysięczników Western Queen, Manitoba i Western Chief. Ze względu na zagłębienie statki te nie mogły wejść do portu gdańskiego pod pełnym ładunkiem i trzeba było lichterować je na redzie. Niestety, polski urząd żeglugi bardzo powoli odholowywał barki ze zbożem z naszego granicznego punktu. Na moje przynaglenia urząd, niby chcąc usprawnić rotację barek, narzucił nam dwóch swoich urzędników. Stuprocentowych bałwanów którzy zamiast nam pomóc spędzali czas na wysyłaniu do swojego urzędu sprawozdań o barkach stojących w porcie, o barkach będących w drodze, o barkach płynących z Nieszawy do Warszawy i Bóg wie jeszcze o czym. Nie chcąc zadzierać ich urzędem, nie odesłałem ich z powrotem, stosując zasady — róbcie, co chcecie, ale nie wtrącajcie się i nie przeszkadzajcie. Obaj byli małego wzrostu, podobni do siebie i wiecznie obrażeni. Nadszedł kwiecień. Wojska polskie posuwały się ku wschodowi, zajmując ogłocony przez bolszewików kraj. Od ministra Minkiewicza dostałem polecenie, aby wszystkie transporty kierować na nasze wschodnie i północne kresy. Prawie codziennie musiałem molestować radcę Zejringa, o wagony, które wysłane z... w granice kraju tonęły bezpowrotnie. Nie było rady. Musiałem zwiększyć liczbę konwojentów i wydać polecenie, aby konwojent pozostawał w czasie wyładunku i pusty pociąg w całości konwojował z powrotem do Moławy. To posunięcie obciążyło mnie zwiększeniem personelu, ale znacznie polepszyło sytuację. Nie zawsze nasi konwojenci mogli wycofać wagony, szczególnie gdy miejsce wyładunku leżało bliżej frontu. Były wypadki, że dowódca jakiegoś oddziału chciał rozstrzelać naszego konwojenta, gdy ten zbyt mocno sprzeciwiał się rekwizycji wagonów. Z radością dowiedzieliśmy się w Gdańsku o odzyskaniu Wilna. Byłem niezwykle dumny, gdy w kilka dni potem Dostałem polecenie wysłania pierwszego pociągu z mąką i żywnością do mojego drogiego miasta. Bolało mnie tylko, że nie mogłem brać czynnego udziału w walce z bolszewikami. Chwile te jednak były zaiste radosne. Gdyśmy dostali wiadomość o zajęciu Wilna, był taki cudowny, wiosenny poranek. Była godzina siódma rano. Byliśmy we trzech, w porcie Wańkowicz, Admirał Borowski i ja. Zdawało się nam, że słońce świeci inaczej, jaśniej, że aromatyczniej pachną świeżo rozwinięte kiście brzeziny, a od morza płynie fala orzeźwiającego powietrza. Była to pamiętna i piękna wiosna. Jakby fara czegoś szlachetnego spłynęła na Polskę. Ludzie zapomnieli o własnym egoizmie. Każdy starał się dołożyć wszelkich starań, aby w miarę swoich sił przyczynić się do podniesienia wskrzeszanego państwa z gruzów niedoli i niewoli. Każdy wyrywał się na front, także ten entuzjazm mimo woli udzielił się i mnie. Był to okres, w którym śpiewano Pułk dwunasty ruszył w pole po majątki na podole. W boju dzielni wszędzie znani to u Ani, cioci, Frani. Ósmy pułk zdobi salony, same grafy i barony. Jest spokojna każda mama, gdy ma syna, u Bystrama. Z zazdrością patrzyłem na każdego, który dosiadł konia, i miał na sobie mundur ułański. Bardzo mnie to wówczas bolało, że sam nie siedzę na koniu gdzieś na dalekiej Litwie czy Rusi. Ale nie było rady. Rozumiałem, że w Gdańsku byłem nie mniej potrzebny, a może i więcej, niż na froncie. Niemcy w Gdańsku poczuli się na tyle niepewnie, że zaczęli wysprzedawać swoje nieruchomości. Cena na nie spadała tak dalece, że można było wziąć Gdańsk gołymi rękami. Uznałem, że chwila jest odpowiednia, aby wykupić co można i faktem posiadania nieruchomości nie tylko utrwalić pozycję Polski w Gdańsku, ale i mieć pomieszczenia na własne biura, własne składy itd. Tak tak Zwierzyłem się z tą myślą Bańkowiczowi i admirałowi. Postanowiliśmy zasięgnąć rady mecenasa Bielewicza, który przyznał mi rację i mając już precedens z cholownikami obiecał przygotować wszystko do ewentualnej transakcji, oczywiście na moje imię i na moją odpowiedzialność. Był to z mojej strony krok bardzo ryzykowny i była to moja osobista inicjatywa. Aby nie działać arbitralnie, powołałem tajną komisję, w której skład weszli Admirał Borowski, Witold Wańkowicz oraz przedstawiciele Rady Ludowej, dr Kręcki, dr Kierski, dr Kubacz, pan Łęgowski, pan Leszczyński. Rada Ludowa poleciła mi paru kaszubów, wytrawnych agentów nieruchomościami, których obowiązkiem było wyszukanie odpowiednich obiektów. Czas naglił. Ten spadek sen nie mógł trwać długo. Od Harwaja dowiedziałem się, że pojawili się już w Gdańsku agenci londyńscy zainteresowani skupowaniem posesji. Wykonując jednocześnie zadania dla potrzeb sztabu generalnego, odkryłem ze zdumieniem, że i agenci bolszewiccy kręcą się koło zakupu terenów u wejścia do portu. Sprawa ta na dobre zaczęła mnie niepokoić. Przy ujściu Martwej Wisły, Tote Weichsel do morza znajduje się wąski półwysep, coś na kształt języka, zwany Westerplatte. Kto ma Westerplatte, ten panuje nad wejściem do portu gdańskiego. Rząd niemiecki z niezrozumiałych dla mnie powodów nie przywiązywał większej wagi do strategicznego znaczenia Westerplatte. Był tam dobrze urządzony kuror morski z obszernym, ładnie rozplanowanym parkiem, kilka willi i kurhaus. Na samym ostrzu cypla mieściły się co prawda jakieś dawne forty, ale cały teren był w rękach prywatnych. Ciągnęło mnie stale na Westerplatte. Spędziłem tam nie jeden dzień, a nawet parę razy zanocowałem w kurhausie. Przez naszych agentów starałem się wybadać sytuację i poczynić kroki do nabycia tego terenu, ale właściciel Niemiec nie okazywał chęci do sprzedaży. Milczał dyskretnie, jak to mówią po myśliwsku, nie puszczał farby. Zaniepokojony zainteresowaniem bolszewików tym obiektem niezwłocznie pojechałem do Warszawy. W Warszawie przedstawiłem sprawę zakupu obiektów ministrowi Minkiewiczowi, dyrektorowi Lachertowi, Wreszcie w towarzystwie Minkiewicza byłem u premiera. Koniec odcinka 13. Odcinek 14. W Warszawie przedstawiłem sprawę zakupu obiektów ministrowi Minkiewiczowi, dyrektorowi Lachertowi. Wreszcie w towarzystwie Minkiewicza byłem u premiera. Niespodziewanie moja inicjatywa była przyjęta nad wyraz przychylnie. Brakowało jednego — pieniędzy. Chociaż dyrektor Lachart obiecał udzielić mi pożyczki na pierwsze potrzeby, ale była to kropla w morzu. Minkiewicz, nad wyraz dobrze usposobiony do całej sprawy, wręcz mi powiedział — Niech pan sam postara się na własną odpowiedzialność o pieniądze. Na tej transakcji pan nie straci bo z chwilą objęcia przez Rzeczpospolitą prawnego statusu w Gdańsku rząd zwróci panu pieniądze i przejmie nieruchomości po tej cenie, co pan zapłacił. Po prawie besennej nocy postanowiłem pojechać do Poznania i naradzić się z księdzem Prałatem Adamskim i dyrektorem banku spółek zarobkowych Englichem. Zabrałem z sobą inżyniera architekta Kazia Krzyżanowskiego, mego kolegę z Arkonii, który przyjechał z Wilna do Warszawy szukać pracy. Jechałem do Poznania niepewny, jakie spotka mnie tam przyjęcie. Tymczasem, wbrew moim najśmielszym przypuszczeniom, tak ksiądz Adamski, jak i dyrektor Englich, przyjęli entuzjastycznie mój projekt. Po naradzie ustaliliśmy, że Gdański oddział Banku Spółek Zarobkowych na którego czele stał pan Brzeski, człowiek nad wyraz rzeczowy, będzie udzielał mi potrzebnego kredytu. Nieruchomości mają być nabywane na moje imię, a klauzula, której opracowaniem miał się zająć mecenas Bielewicz, miała określać warunki przejęcia nabytych nieruchomości przez rząd Rzeczypospolitej. W razie odmowy ze strony rządu przejęcia nieruchomości w terminie dwóch tygodni od uzyskania przez rząd polski statusu prawnego w Gdańsku nieruchomości przechodzą na własność banku spółek zarobkowych w Poznaniu. Cała narada trwa dwie godziny. Kazio Krzyżanowski był milczącym świadkiem naszej rozmowy. — Ależ z ciebie ryzykant! — rzekł, kiedyśmy wychodzili. Właśnie dlatego ciebie zaangażowałem, aby mieć święty spokój. Odparłem. Byłem zmęczony i głodny. Chodźmy do bazaru na obiad, zaproponowałem. Musiałem pić sam, bo Kazio był pod tym względem osobą nietowarzyską, dbał o swoje zdrowie i zawsze był bardzo wstrzemięźliwy. Pierwszym pociągiem wróciliśmy do Warszawy, a że nasz wagon sypialny odchodził tegoż dnia do Gdańska o 12 w nocy, to mogłem wyjechać bez zwłoki, zabierając z sobą odurzonego niespodziewanymi wypadkami Kazia Krzyżanowskiego. Po przybyciu do Gdańska zaznajomiłem Kazia z członkami misji i poleciłem mu, aby niezwłocznie przystąpił do pracy. Muszę przyznać, że mój wybór był trafny. W ciągu tygodnia Systematyczny Kazio miał już pracę uporządkowaną. Z miejsca podzielił swoje biuro na dwa oddziały: oddział rejestracji nieruchomości, w oparciu o informacje dostarczane nam przez naszych zakonspirowanych agentów, i oddział zakupów. W niedługim czasie nabyliśmy znaczną ilość obiektów przy ujściu Wisły, składek o Stocznię położoną w rozwidleniu Wisły z Motławą, kilka starych spichlerzy naprzeciw historycznego krantoru nad Motławą i wreszcie teren Westerplatte. Dopiero pod koniec sierpnia 1919 roku doniesiono mi, że właściciel tego obiektu zaczął się wahać i że gotów był sprzedać Westerplatte, ale jedynie w ręce niemieckie. Wobec tego trzeba było znaleźć wśród Kaszubów osobę o niemieckim nazwisku, która za dosyć pokaźną opłatą zgodziła się zawrzeć transakcję na swoje imię, zobowiązując się po paru dniach odsprzedać teren mnie jako nabywcy pochodzenia bałtyckiego. Przeprowadzeniem całej tej transakcji zajął się mecenas Bielewicz. Był piękny poranek wczesnej kaszubskiej jesieni, gdybym w kancelarii mecenasa Bielewicza podpisał na moje imię akt kupna Westerplatte. Składając ten podpis, uczułem ogromną ulgę, bo na nabyciu tego obiektu najbardziej mi zależało. Mecenas Bielewicz poczęstował mnie doskonałym cygarem, których był znawcą, po czym motorówką pojechaliśmy na nabyte tereny. Ze względu na ich strategiczne położenie minister skarbu Władysław Grabski okazał w tym przypadku hojną rękę. I po mojej z nim rozmowie telefonicznej przekazał natychmiast należną sumę, Także nawet nie musiałam prosić o pomoc banku spółek zarobkowych. Naturalnie nie obeszło się bez oblewania tego doniosłego faktu. Zaprosiłem zainteresowanych przyjaciół do Radskelleru, gdzie aż do późnej nocy spędziliśmy czas w przyjaznej i miłej atmosferze. Mój przyjaciel Lautenbacher, metr Dotel Radskelleru, wystąpił w całej wspaniałości, zaspokajając gusty osób nawet tak wybrednych jak mecenas Bielewicz. Lautenbacher wydobył z piwnicy, co miał najlepszego, był więc Chambertain, rocznik 1895. Było wspaniałe reńskie Rawenthal. Gdy sprzątnięto ze stołu i podano czarną kawę, papierosy, koniak i likiery, Lautenbacher z miną uroczystą wniósł osobiście na tacy karawkę z bursztynowym płynem. I specjalne, małe, przysadziste, zerżniętego szkła kieliszki gdańskie. — Herr Baron! — zaanonsował. — To jest specjalność gdańskiego Radskeleru. Stary likier Hanzeatycki według receptury z bremy. Takiego drugiego trunku nie ma na świecie. Tylko my posiadamy jego sekret i kilka ostatnich butelek. — Nazywa się Bursztyn Gdański, bo bursztyn wchodzi w skład tego nektaru. Zakończył z powagą. Rzeczywiście, trunek ten przechodził wszystko, co dotychczas w życiu piłem. Miał dziwny, tajemniczy smak. Coś, co pachniało jednocześnie winem, kwiatem lipowym, miodem i starą hanzą. Był przy tym bardzo łagodny, dopiero potem... Uderzał do głowy. Nazajutrz wysłałem zaszyfrowany telegram do komendanta Piłsudskiego, premiera Paderewskiego i ministra Minkiewicza, donosząc o fakcie kupna tego ważnego obiektu. Niedługo potem udało mi się kupić drugą ważną posesję portugdańskiego, a mianowicie cypel wytworzony przy zlewisku Motławy do Martwej Wisły. Cypel ten nosił historyczną nazwę Polny Haken. Znajdowała się tam niewielka, ale dobrze wyposażona stocznia. Dokonaliśmy tego kupna z błyskawiczną szybkością, bo już drugiego dnia podpisywałem u rejenta Bielewicza kontrakt na nabycie tego cypla. W ten sposób mieliśmy opanowane, kluczowe miejsca w porcie gdańskim, a do tego dochodził jeszcze szereg domów na lewym brzegu ujścia Wisły, znajdujących się już... W naszych rękach. Oprócz tego, nabywając kilka historycznych spichlerzy w porcie wewnętrznym nad Motławą, miałem satysfakcję, że nie zmarnowałem czasu i pozostawiłem po sobie znaczny dobytek państwu polskiemu. Muszę oddać sprawiedliwość i wyrazić głęboką wdzięczność Kaziowi Krzyżanowskiemu, który tak świetnie zorganizował i poprowadził nasze biuro techniczne i prowadził zakup nieruchomości z buchalteryjną dokładnością, że na z Warszawy w czasie sejmowej nagonki na mnie urzędnicy Izby Kontroli nie mogli znaleźć żadnego uchybienia. Premier wezwał mnie do Warszawy, by oficjalnie rozszerzyć moje uprawnienia i zakres obowiązków. Paderewski, jak zawsze, przyjął mnie ze zwykłą uprzejmością i uścisnąwszy mi rękę powiedział Oficjalnie do tej pory był pan tylko delegatem generalnym ministerstwa aprowizacji. Tymczasem, jak mówią Niemcy, był pan machen für alles, Spełniając w gruncie rzeczy funkcję generalnego delegata z ramienia prezydium Rady Ministrów. Dlatego na posiedzeniu rządu postanowiliśmy mianować pana oficjalnie delegatem rządu Rzeczypospolitej w Gdańsku z tytułem ministra pełnomocnego. Wobec tego spada na pana odpowiedzialność za wszystkie resorty i jednocześnie jest pan przedstawicielem wszystkich ministerstw. Biorąc pod uwagę zweryfikowanie stopnia admirała Borowskiego jako generała brygady, Przejmie on od pana reson wojskowy, pozostając jednak nadal w tym zakresie pod pańskim zwierzchnictwem. Gratuluję panu. I proszę przekazać moje gratulacje panu Borowskiemu. Z całego serca życzę panu dalszej, owocnej pracy. Byłem bardzo wzruszony tym dowodem zaufania, podświadomie wyczuwając w tej nominacji życzliwą rękę ministra Minkiewicza. Z powodu mojej nominacji minister, będący ze mną w gabinecie premiera, zaprosił mnie na śniadanie do ulubionej przez siebie restauracji pod Bachusem, by jak powiedział oblać sprawę. W czasie śniadania wyjawił mi, że marszałek naciska na niego, by przyjął funkcję generalnego komisarza Rusi, to jest Wołynia, Ukrainy i Podola, skoro wypadki doprowadzą do zajęcia tych ziem przez Rzeczpospolitą. Pan, tak głęboko przywiązany do swojej Litwy, zrozumie mój sentyment do rodzinnego Podola, do Bazali, do Kamieńca, do całej tej pięknej naszej ziemi podolskiej. Przecież pan ją zna. Bywał pan na wakacjach w Bogdanówce? na praktyce rolniczej w Kapuścianach Uszczeniowskiego. Kto się tam urodził, ten ma na zawsze w żyłach ową krew podolską. Powiedział mi Minkiewicz w odpowiedzi na moje rozczarowanie z powodu jego ewentualnego opuszczenia ministerstwa. Pożegnałem Minkiewicza i wróciłem do hotelu. Zatrzymał mnie portier, wręczając telegram. Port... Wszystkie składy i berlinki mamy zapełnione. Rozładowujemy dwanaście statków. Osiem czeka na redzie. Sytuacja katastrofalna. Sypujemy zboże na bruk i przykrywamy prezentami. Proszę natychmiast przyjechać. Wańkowicz, Borowski. Pognałem natychmiast do pułkownika growa, by wysłał odpowiedzi telegram do Huwera że tak nieregularna spedycja z Ameryki paraliżuje nam pracę. Wieczorem w wagonie sypialnym zastanawiałem się, jak wywrócić z sytuacji. Wreszcie błysnęła mi myśl, czemu by nie skorzystać z nowo nabytych historycznych spichrzów nad Motławą. Przyładowując zboże na barki, a potem składować je w tych spichrzach. Ladunek będzie utrudniony. — myślałem. — Ale zawsze lepiej poświęcić więcej czasu, niż trzymać zboże sypane w kupach na gołej ziemi. Mając gotowy plan, usnąłem. Na dworcu w Gdańsku czekał na mnie Wańkowicz z Jasińskim, świeżo zatrudnionym kolegą Rałego z Akademii Handlowej w Antwerpii. Obaj wyglądali na niezmiernie przemęczonych pracą. Przywitawszy się, od razu powiedziałem o moim planie i wysłałem Jasińskiego do firmy Benke und Zieg, by przygotowali wyładunek zboża do tych magazynów, a sam z Wańkowiczem udałem się do portu. W porcie wolnocłowym panował zgiełk nie do opisania. Po obu stronach basenu stały statki, jeden przy drugim. Każdy metr przystani był wyzyskany, wszystkie dźwigi były w ruchu. Pośrodku basenu stały również statki, z których na prędce wysypywano zboże żelaznymi koszami do podstawionych z dwóch stron barek. Na brzegu zaś leżała cała góra zboża pokryta brezentami. Koniec odcinka 14. Odcinek 15. Admirał Borowski, zobaczywszy mnie, powiedział jedno krótkie, soczyste słowo pod adresem amerykańskich kontrahentów wysyłających statki. — Nie mam już sił — powiedział. — Pracujemy nocami, a przy tym ciągle muszę zapraszać kapitanów, bo wściekają się i używają takich wyrażeń, że nawet moje oczaskane ucho nic podobnego nie słyszało. — łeb — Objechał wszystkie statki łącznie z tymi na redzie i trochę ich uspokoił, gdyż jeden z kapitanów chciał podnieść kotwicę i płynąć do Antwerpii. Zobaczy pan zresztą, co się dzieje na redzie. Siedliśmy do motorówki i wypłynęliśmy w morze. Widok, który ujrzałem, przeraził mnie. Na kotwiczysku stało sześć szarych, wielkich ośmiotysięczników czekających na wejście do portu. Na tle niebieskiego nieba dymiły kominy stojących pod parą statków. Western Chief, Western King, czytałem napisy na burtach, Western Queen, Western Princess, Western Dryad, Western Mermaid, Skóra mi cierpła na myśl, co byśmy zrobili bez zakupionych magazynów. Już nazajutrz ładowaliśmy zboże zsypane na ziemię do berlinek, które niezwłocznie odpływały motławą do Gdańska. Ten korowód trwał parę dni, zanim oczyściliśmy nadbrzeże. Dziwnie się czasem składa historia. Do tych samych Kazimierzowskich spichszy jeszcze nie tak dawno Wyładowywano szkuty płynące z Polski z pszenicą sandomierską czy kujawską. A teraz magazynowano w nich zboże dla Polski, płynące przez ocean z dalekiej Ameryki. Wreszcie nadeszła szczęśliwa chwila, kiedy Western Chief w towarzystwie innych statków mógł wpłynąć do portu. Major Webb Wysłał telegram do samego Hoovera, prosząc o regularne wysyłanie transportów zgodnie z pojemnością portu i dając świadectwo, że tylko dzięki naszej zaradności obeszło się bez poważnych komplikacji. Odetchnąłem z ulgą, ale nie na długo. W tym samym czasie dostałem dwie wiadomości. O odwołaniu Majora Łeba i o zakupie w zakładach Baldwin, USA, stu lokomotyw, które miały w niedługim czasie przypłynąć do Gdańska z Ameryki. Minister kolei polecił mi zlecenie montażu tych lokomotyw jednej ze stoczni w Gdańsku i ogólny nadzór administracyjny nad tym kontraktem, stronę techniczną oddając przysłanemu z ministerstwa inżynierowi Polkowskiemu. Zrobiło on na mnie dobre wrażenie. Ukończył Instytut Technologiczny w Petersburgu. Mało mówił, wiele umiał i jak się okazało, dobrze pracował. W Stoczni Gdańskiej poznałem jej dyrektora, profesora Noego. Zaprosiłem go na śniadanie do Radskelleru. Profesor Noe był człowiekiem wielkiej wiedzy. Dziekanem na Politechnice Gdańskiej Danziga, techniczne Hochschule, przy czym wyśmienitym kompanem, który nie pogardzał kieliszkiem i dobrymi cygarami. Podobno był wielkim dostojnikiem w niemieckiej masonerii. Podobał mi się bardzo i nawiązałem z nim stosunki przyjacielskie, które przetrwały długie lata po opuszczeniu przeze mnie Gdańska. Prędko więc doszedłem z nim do porozumienia i w kancelarii rejenta Bielewicza podpisaliśmy kontrakt. Ja w imieniu rządu polskiego, a on w imieniu stoczni. W niespełna dziesięć dni po podpisaniu kontraktu zawinął do Gdańska pierwszy statek wiozący 20 lokomotyw. Miałem wyniesiony z domu sentyment do parowozów, dlatego z zaciekawieniem patrzyłem, jak olbrzymie dźwigi stoczniowe... Wydobywały z wnętrza statku kotły lokomotyw, podnosząc je wysoko w górę, gdzie zawisały w powietrzu niczym parówki w rękach, by w kilkanaście minut potem spocząć na szynach pod dachem wielkich hal, gdzie w czasie wojny montowano łodzie podwodne. Był to dla mnie widok niezapomniany, a stoczni należało oddać że do przyjęcia statków z tym ładunkiem przygotowała się z iście niemiecką pedanterią. Wiadomość o odwołaniu majora Łeba przyjęliśmy wszyscy ze smutkiem. Uznano widocznie w Stanach, że nasz zacny major był dobry do spraw wojskowo-transportowych, ale nie było w nim nic z dyplomaty. Walił każdemu prawdę w oczy. I nie zyskał sobie sympatii niektórych snobów z Chicago, których mieliśmy w Gdańsku. Traktował ich bardzo surowo, a kilku odesłał z powrotem. Żegnaliśmy majora z prawdziwym żalem. Przywiązaliśmy się do niego, a i on do nas. Dla naszej techniczno-portowej pracy była to niepowetowana strata. Mieliśmy w nim prawdziwego obrońcę i doradcę. Na obiad pożegnalny zaprosiłem hrabiów sierakowskich ze znanej pomorskiej rodziny, w których majątku w Aplewie nieraz z majorem bywałem. Ofiarowaliśmy mu ładną, złotą papierośnicę z naszymi herbami i inicjałami. Wzruszył się serdecznie. — Kontes sierakowski pokochałem jak własną siostrę — powiedział między innymi. Byłem głęboko wzruszony, gdy w kilka tygodni po odpłynięciu Weba na amerykańskim torpedowcu otrzymałem list od Herberta Hubera z podziękowaniem za naszą pracę w Gdańsku. List ten zapewne był wynikiem opinii, jaką przedstawił mu nasz przyjaciel. Majora Weba zastąpił komandor Henrahan, Irlandczyk z pochodzenia który jednocześnie miał pełnić funkcję atasze morskiego przy poselstwie Stanów Zjednoczonych. Był to elegancki, zawodowy oficer marynarki wojennej USA, późniejszy admirał, którego wyznaczenie było dla Polski kurtuazją ze strony Stanów Zjednoczonych. Henrachan był w czasie wojny dowódcą eskadry kontrtorpedowców. I miał za sobą chlubną kartę, zatapiając na Atlantyku kilka niemieckich łodzi podwodnych i jeden pancernik. Henrahan okazał się bardzo lojalnym, miłym towarzyszem i od razu pokumał się z naszym admirałem, mimo że we flocie amerykańskiej znany był ze swojego wybuchowego charakteru. Na co dzień bardzo dobrze wychowany... Gdy wpadał w pasję, nie przebierał w soczystych wyrażeniach. W przeciwieństwie do Łeba, Henrahan nie pogardzał kieliszkiem i dobrymi cygarami, których zapas przywiózł z sobą z Ameryki. Bardzo to nam ułatwiło wzajemne stosunki. W parę tygodni po przybyciu komandora Henrahana wpłynął do portu lekki krążownik amerykański. Ku naszemu zdziwieniu, Wyładowano z okrętu potężny samochód osobowy, pomalowany w wojskowe barwy ochronne i małego, szczupłego porucznika armii amerykańskiej o wielkim nosie nazwiskiem Henry Bankford Smith. Henrahan poinformował mnie, że porucznik Smith przyjechał z polecenia Hoovera, aby sprawdzić konosamenty statków przybyłych do Gdańska z towarami przysłanymi przez... American Rave Mission Porucznik A. B. Smith zamknął się w swoim numerze i w ciągu dwóch tygodni tylko na krótko zjawiał się na wspólnych posiłkach. Rozmawiał mało, będąc czymś bardzo zaabsorbowany. Wieczorem tylko zapraszał mnie lub kogoś z misji do baru hotelowego, wypijał kilka koktajlów według własnej recepty, którą wręczył barmanowi, Częstował olbrzymim hawańskim cygarem i znikał w swoim numerze. Po dwóch tygodniach porucznik Smys uprzedził mnie, że ma do mnie jako przedstawiciela rządu polskiego pewną sprawę. — O dziesiątej rano zjawił się w moim biurze z nadawaną papierami teczką pod pachą. — Tu chodzi o małą formalność — rzekł. — Mianowicie aby pan swoim podpisem zaakceptował rachunek za przestój statków, który panu przedstawię. Wyciągnął z teczki papiery i zaczął objaśniać. — Tutaj jest wyszczególnienie wszystkich statków. Przy każdym z nich jest podane wyliczenie dni wyładunku i dni przestoju. Zgodnie z umową podpisaną przez pana Paderewskiego, Rząd Polski jest obowiązany wypłacić po dolarze od tony dziennego przestoju. Dzień przestoju liczy się od godziny szóstej rano do godziny 6 rano dnia następnego. Rachunek jest sprawdzony i uzgodniony z Waszym biurem. A suma należna rządowi Stanów Zjednoczonych od Polski wynosi wszystkiego milion trzydzieści dolarów. Zrobiło mi się słabo. Zawołałem do mojego gabinetu, Rałęgo, szefa naszej rachunkowości. — Czy pan sprawdzał z porucznikiem Smysem konosamenty i dni przestoju statków? Czemu pan mi od razu o tym nie zakomunikował? Zapytałem ostro. — Panie delegacie, — odrzekł przestraszone Raue, — sądziłem, że chodzi tu o zwykłą... — Rutynową kontrolę. Dlatego nie fatygowałem pana. — Ja tego rachunku nie podpiszę. — Zwróciłem się do smysa. — I nie mam prawa go akceptować. — Jak pan sobie życzy? — rzekł spokojnie smys. — Ale niestety muszę niezwłocznie zawiadomić o pańskiej odmowie komandora Henrachana Pozostałem sam w towarzystwie Rałego. Niestety... Pańkowicz i Borowski byli w porcie. Nie przeszło dziesięć minut, gdy do pokoju wszedł Henrachan w towarzystwie Smysa. Look here, Jalowiecki, powiedział. Niech pan nie robi trudności. Ja polecam panu podpisać ten rachunek. Look here, Komodore, odrzekłem. Pan nie ma prawa zmusić mnie do tego. — Nie podpisywałem kontraktu i nie będę podpisywał tych rachunków. — Good damn! — zawołał czerwony z wściekłości Han. You are a troublemaker. — Być może odparłem, ale ja stanowczo tego rachunku nie akceptuję. — Well, I dismiss you. Henrahan krztusił się ze złości. — Komandorze, pan nie ma prawa udzielać mi dymisji, ani jako delegatowi rządu polskiego, ani jako członkowi misji amerykańskiej. — Wyjaśniałem spokojnie. — Ja jestem wyznaczony przez Hoovera i oświadczam, że nie ruszę się z Gdańska, o ile mój rząd mnie nie odwoła, a Hoover nie zaakceptuje pańskiego wniosku o usunięcie mnie z misji. — Well... W głosie Henra Hanna czuć było groźbę. — Wojna? — To wojna. Albo pan, albo ja. W każdym razie, ktoś z nas musi opuścić Gdańsk. A kto? — To zobaczmy. Czasnął drzwiami, wychodząc z pokoju. — Bardzo mi przykro, rzekł smys wychodząc, ale ja tylko spełniłem swój obowiązek. Po pół godzinie podoficer amerykański wręczył mi kopertę od Henrahana. Znalazłem tam odpisy telegramów wysłanych przez niego do Hubera i do pułkownika Grova o treści. Delegat polski stanowczo odmawia podpisania rachunków za Rage. Taka samowola z jego strony nie może być tolerowana. Proszę o odwołanie z Gdańska mister Jalowieckiego. Henrahan. Nie pozostawało mi nic innego, jak pojechać do portu, gdzie opowiedziałem admirałowi i Wańkowiczowi o całej sprawie. Obaj przyznali mi rację, że podpisanie rachunków byłoby z mojej strony nie tylko lekkomyślnością, ale i przekroczeniem moich uprawnień. Poprosiłem ich wobec tego, by przygotowali telegramy do Hubera i pułkownika Growa, jak również do Paderewskiego i Minkiewicza i wysłali je w moim imieniu. Sam czułem się zbyt zdenerwowany i poszedłem coś wypić do pobliskiego szynku. Koniec odcinka piętnastego Odcinek szesnasty Po rannej rozmowie nie miałem ochoty spotykać się ani z Enrahanem, ani ze Smysem i nie zszedłem na kolację. Jakież było moje zdziwienie, gdy około dziewiątej wieczorem ktoś zapukał do drzwi mojego numeru. Nie wierzyłem własnym oczom. W drzwiach stał komandor Henrahan. — Hello? — rzekł, wyciągając do mnie rękę. — You are right. I am wrong. Come on, and have a drink. Był to typowy Henrahan. W barze zastaliśmy już admirała, Witolda i Smysa, spędzających czas na przyjacielskiej rozmowie. Jak się wyjaśniło, Henrahan opowiedział admirałowi o podjętych przez siebie krokach, a admirał z kolei wytłumaczył mu naszą sytuację. Henrahan bardzo się przestraszył swojego nieprzemyślanego kroku. Na telegramy zostały przez niego po dżentelmeńsku odwołane. Ponadto... Henrahan i Smith napisali wyjaśnienie do Huwera, że uważają za niesprawiedliwe obciążanie skarbu polskiego w takiej chwili olbrzymią sumą za przestój statków spowodowany nieznajomością przez obydwu kontrpartnerów warunków władunkowych portu Gdańskiego. Tylko energii i nadludzkiej pracy delegacji zaznaczyli. Należy dziękować, że obeszło się bez poważnych strat dla rządu amerykańskiego. Jakiż był nasz triumf, gdy po dwóch tygodniach Smith z rozjaśnioną twarzą zakomunikował nam, że rząd amerykański darował nam sumę miliona trzydziestu pięciu tysięcy dolarów za przestój statków. — Amerykanie to jednak nie Anglicy — stwierdził admirał. Im trzeba byłoby wszystko spłacić. Anglicy nikomu pomocy nie udzielą, o ile nie można na tym zarobić. Piękna była wiosna 1919 roku. Wiosna pełna jasności i nadziei. Wiosna jakiej drugiej już nie sądzono mi było przeżywać. Wojska polskie posuwały się szeroką ławą ku wschodowi zbliżając się do dawnych, historycznych granic Rzeczypospolitej. Dochodziły do mnie wieści, że już cały powiat święciański był oczyszczony od bolszewików, że syłgudyszki nasze zostały już oswobodzone. Paliło mnie, aby pojechać do domu rodzinnego, objąć swoje ręce administrację majątku, aby znowu odetchnąć powietrzem lasów i łąk litewskich. Miałem wielką pokusę rzucić wszystko i wrócić na Litwę. Nie zwierzałem się z tego nikomu. Zdawałem sobie sprawę, że postąpiłbym nielojalnie, opuszczając mój posterunek w Gdańsku i wpadałem często w coraz większe przygnębienie, w depresję. Uczucie bezdomności, oderwanie od gniazda rodzinnego i od roli, jest zaiste rzeczą potwornie ciężką do zniesienia. Będąc z natury domatorem, odczuwałem to może boleśnie od innych, tę moją bezdomność i bezjutrze. Miałem poza tym ciężkie troski osobiste. Byłem oderwany od moich dzieci. Dławił mnie niepokój o Julię, moją nieuleczalnie chorą żonę, bo Mińsk, gdzie była pod opieką teściowej, Nadal nie był oswobodzony. Wreszcie przebywanie od rana do wieczora w młynie ludzkim było w mojej sytuacji nad wyraz męczące. Chcąc mieć więc przynajmniej wieczorem jakąś wolną chwilę, przeniosłem się na pewien czas do Copot, gdzie zamieszkałem w hotelu kasyna w małym pokoiku z widokiem na morze. Nie wiem czy na całym wybrzeżu bałtyckim znajdzie się równie uroczy jej miły zakątek jak Zatoka Gdańska i lesiste wzgórza okalające Copoty i Oliwę. W Copotach, na skraju miasteczka, mieścił się menaż, gdzie można było wynajmować konie wierzchowe. Udałem się tam, ale znalazłem same habety, noszące na swych grzbietach zontaks reiterów. Niedzielnych jeźdźców. Menarz należał do jakiegoś Izraelity Pomorskiego, posiadającego w okolicy Gdańska wcale ładny folwark. Za jego pośrednictwem udało mi się nabyć za bardzo przystępną cenę zupełnie możliwego wierzchowca. Byłem więc niezależny. A sam fakt posiadania konia był już czymś, co przybliżało mnie do gospodarstwa i do wsi. Umieściłem mojego wierzchowca w stajni menażowej i zwykle wieczorami po powrocie z Gdańska używałem przejażdżki konnej po pięknej, lesistej okolicy. Lasy były utrzymane wzorowo i poprzeżynane drogami. Był to teren idealny do konnej jazdy. gdzie niegdzie były porobione przeręby, aby odsłonić widok na panoramę wybrzeża i na morze. Jeździłem zwykle samotnie, ale któregoś dnia poznałem na przejażdżce primadonnę Opery Gdańskiej Freulein Hilde Baumann, która była rodem z Nadrenii i dziwnym zbiegiem okoliczności pochodziła z Rauenthal w pobliżu Geisenheimu, gdzie mieścił się majątek mojego przyjaciela, majora von Kenpisa. Okazała się osobą bardzo miłą, miała ładny głos. I, jak na Niemkę, trzymała się dobrze na koniu. Dzięki niej odkryłem na skraju lasów, pobliżu Orłowa, pewną majętność, gdzie stał murowany dwór na zboczach pięknego parku, prośniętego stuletnią dębiną i buczyną. Położenie tego dworu, jak i otoczenie, przypominało mi Mimo Mimowolnie zacząłem jeździć w kierunku tego majątku. Dowiedziałem się że dwór nazywa się Kleine Kack, Mały Kack, a właścicielami jest stara pomorska rodzina von brauch -Chłyczów. Przypuszczam, że byli to zniemczeni polscy brochwiczowie. Wycieczki do Małego Kacka stały się chroniczne. Nie mogłem oprzeć się pokusie, aby nie zajrzeć do dworu, nie poczuć zapachu dochodzącego z obór i stajen, nie przyjrzeć się robotom w polu. Zauważyłem wysoki poziom gospodarstwa, dobrze uprawione pola i kilkadziesiąt sztuk wspaniałych wschodnio-pruskich holendrów na pastwisku. Byłem bardzo ciekawy, jak wyglądają właściciele tego czarownego zakątka. Pewnej soboty, w środku lata, wróciłem zmęczony, późno do copot po pełnym kłopotu w tygodniu. Po kolacji... Wyszedłem na pół godziny na brzeg morza, a po powrocie wcześnie zasnąłem. Miałem tej nocy dziwny sen, który swoją realnością przechodził wszystko, co m chyba do tej pory śnił w życiu. Otóż znalazłem się we dworze w małym kacku. Chodziłem po pokojach, rozmawiałem z jakimś starszym panem ubranym w mundur huzarów śmierci. Uwagę moją! Zwróciły portrety rodzinne, obrazy, piękne meble, a nade wszystko umeblowanie sali jadalnej, w której stały dwie misternej roboty szafy gdańskie. Sen ten trwał tak długo, że obudziwszy się rano, nie wiedziałem zgoła, gdzie jestem, czy w kacku, czy w hotelu. Przeszło dobrych kilka chwil, gdym wreszcie oprzytomniał. Była już godzina dziesiąta rano, kiedy kończyłem ubieranie i miałem przejść do restauracji na śniadanie, gdy chłopak hotelowy oznajmił mi, że w holu oczekuje na mnie jakiś pan z ważnym interesem. — Mój Boże, — pomyślałem sobie, — nawet w niedzielę nie mam ani chwili spokoju. Klołem interesanta w duchu i w dosyć kwaśnym usposobieniu zszedłem do holu. Na mój widok wstał z fotela wysoki, chudy pan o rasowej twarzy. Na stoliku obok leżała teka z papierami i zwój planów. — Czy pan baron Jałowiecki? — spytał. — Skinąłem potakująco głową. — Nazywam się von Brauchwicz — rzekł nieznajomy. — Jestem rotmistrzem pułku huzarów śmierci, a raczej... — Byłem. — poprawił się. — Czym mogę panu służyć? — spytałem zaciekawiony tą wizytą, będącą jakby dalszym ciągiem mojego snu. Na twarzy von Brauchwycza pojawił się wyraz zakłopotania. — Wybaczy pan. — rzekł. — Sprawa jest o tyle poufna, że chciałbym porozumieć się z panem na osobności. W takim razie proszę do mojego pokoju — odrzekłem. Von Brauchwycz zabrał ze sobą tekę i rulon, po czym, poprzedzony przeze mnie, udał się do mojego numeru. — Panie baronie — rzekł, gdyśmy usiedli i zapalili cygara — z góry zastrzegam, że nie jestem żadnym macherem, który chciałby wciągnąć pana w jakiś nieczysty interes — — Pochodzę ze starej pomorskiej szlachty, może i polskiego pochodzenia. Mimo to nie uważam za możliwe pozostawanie w granicach obecnie zakreślonych. Czas robi swoje. My z dziada pradziada służyliśmy w wojsku niemieckim. Mój ojciec, dziad i ja byliśmy oficerami huzarów śmierci. Nasz moralny obowiązek nakazuje nam wierność naszej ojczyźnie. Nie potrafimy kłamać, ani udawać sympatii, których nie czujemy. Z naszej strony byłoby tchórzostwem i kłamstwem udawanie lojalności względem Polski. Mamy siebie za dżentelmenów. Nie czujemy nienawiści do Polaków, wiedząc, ile ten naród przeszedł nieszczęść i na wiele potwornych niesprawiedliwości był narażony. Ale wina była i po stronie Polaków. Nie będę się zagłębiał w historię. Znają panu zapewne równie dobrze jak ja, a może i lepiej. Wobec tego chcę przystąpić do sprawy. Zaciekawiony byłem po tym wstępie, jaki obrót przyjmie nasza rozmowa. — Mam wrażenie, że panu, panie baronie — mówił dalej — mały kack bardzo się podoba. — Mam wrażenie, że... Otoczenie i dwór muszą panu przypominać pańskie strony rodzinne, bo czym innym można tłumaczyć pańskie prawie codzienne przejażdżki po naszych dobrach. Zaciągnął się cygarem. Zanim my, von Brauchwiczowie, zdecydowaliśmy się na ten krok, obserwowaliśmy pana przez szereg tygodni. Jako wysoki przedstawiciel Polski spełniał pan sumiennie swoje zadania, ale jednocześnie my, Niemcy-Gdańscy, a szczególnie dawny gdański patrycjat, nie zauważyliśmy w pana postępowaniu ani skrajnego szowinizmu, ani nienawiści względem nas. Ma pan prawdziwego przyjaciela w osobie profesora Nowego, dyrektora stoczni? a nawet ober-bürgermeister-zam jest o panu jak najlepszego zdania. Pan jest twardy, ale nie używa pan nigdy, jak to powiedzieć, die kleinen nadelszczy się, ukłucia igłą, ani nie stosuje metod atakowania pokryjomu czy kąsania od tyłu, typowego dla nouveau riche. Pan jest człowiekiem, — Z naszej klasy. O panu wyrażają się również bardzo przychylnie. przechylnie konsulbękę. Komercjenrat Zik czy Geheimrat Zejring? — Wiemy o panu więcej niż pan się spodziewa. — Mamy do pana zaufanie. — Mamy pana poniekąd za Bałta. — Dlatego otwarcie przychodzę do pana zaproponować kupno małego kacka. — Herr odrzekłem po chwili. — Jeżeli panowie tak wszystko wiedzą o mojej osobie, to zapewne wiedzą panowie również o moim położeniu materialnym. — Ich bin doch ein Flüchtling! — dodałem. — Jestem przecież uciekinierem, dodałem. Nie mam więc pieniędzy na kupno pańskiego majątku, który nie przeczę, bardzo mi się podoba, a, jak pan słusznie przeczuł, przypomina mi moje gniazdo rodzinne. Koniec odcinka szesnastego